Rozdział 17 Efraim i Syria walczą przeciwko Judzie. Dziewica będzie matką Chrystusa. Porównaj z rozdziałem siódmym Izajasza. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resim, król Syrii, z Pekachem, synem Eremaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć i przyniesiono tę wiadomość domowi Dawida. Syria jest sprzysiężona z Efraimem. Wówczas zadrżało serce króla i serce jego ludu, jak drżą drzewa w lesie od wichru. Pan zaś rzekł do Izajasa Wyjdź naprzeciw Achaza, ty i twój syn, Szear Jaszub, na koniec kanału wyższej sadzawki pola Folusznika i powiesz do niego Bądź ostrożny i spokojny. Nie bój się. Niech Twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch niedopałków dymiących głowni z powodu zaciekłości Resina z Syryjczykami i syna Remaliasza. Dlatego, że Syryjczycy, Efraim i syn Remaliasza, postanowili Twą zgubę, mówiąc Wtargnijmy do Judy, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabela. Tak mówi Pan Bóg Nic z tego Nie stanie się tak Bo stolicą Syrii jest Damaszek A głową Damaszku Resin I w przeciągu 65 lat Efraim zdruzgotany Przestanie być narodem I stolicą Efraima jest Samaria A głową Samarii Syn Remaliasza Jeżeli nie uwierzycie Nie ostoicie się i znowu Pan przemówił do Achaza, proś do siebie o znak od Pana, twego Boga, czy to w głębokościach, czy to wysoko w górze. Ale Achaz odpowiedział, nie będę prosił, nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz, słuchajcie więc domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, że naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da Wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Śmietany i miód spożywać będzie, gdy się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro. Bo zanim chłopiec będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro, zostanie spustoszona kraina, której dwóch królów Ty się uląkłeś. Pan sprowadzi na Ciebie, na Twój lud i na dom Twego ojca, czasy króla Asyrii, jakich nie było od chwili odpadnięcia Efraima od Judy. W owym dniu zagliżdże Pan na muchy przy końcu odnóg milowych w Egipcie i na pszczoły w ziemi asyryjskiej. Przylecą i wszystkie razem obsiądą parowy potoków i rozpadliny skalne, każdy krzak kolczasty i wszystkie krzewy. W owym dniu przy pomocy króla Asyrii Pan ogoli brzytwą wynajętą za rzeką głowy i włosy na nogach, także i brody obetnie. W owym dniu człowiek będzie hodował krowę i dwie owce, a dzięki obfitemu udojowi mleka będzie jadł śmietanę. Zaprawdę, śmietanę i miód jeść będzie każdy pozostały w kraju. W owym dniu wszelki obszar, tam gdzie jest tysiąc winnych szczepów wartości tysiąca cyklów srebrnych, zarośnie głogiem i cierniem. Ze strzałami i rukiem docierać tam będą, bo cały kraj będzie pokryty głogiem i cierniami. A na wzgórza, które się uprawiało motyką, nikt się nie zapuści, bojąc się głogu i cierni. Posłużą one za wygon, dla wołów i do deptania przez trzody.